Cześć, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i zapraszam was wszystkich bardzo serdecznie na kolejny odcinek Konglomeratu Podcastowego. Ale nie jestem dzisiaj sam, tylko jest ze mną kto? Hubert. Cześć. Piona. Spotykamy się przy okazji już całkiem pokaźnej serii podcastów o tematyce Fnafa, Five Nights at Freddy's. Chyba było ich pięć? Tak no, pięć, bo były dwie nawet... bo była książka. Komiksy? Dwa, teraz będzie drugi. Plus Filmy. filmy, no to szczęście, pewnie no. Dobra, nieważne, no. już się nam robi całkiem solidna seria, która, w której sobie przechodzimy przez różne inkarnacje. I będą jeszcze nowe. I będą jeszcze nowe, ale to za chwilę o tym najwyżej powiemy. I tutaj przechodzimy przez Fnafa w różnych wersjach, książkowych, growych, komiksowych i filmowych. No i właśnie dzisiaj sięgamy w końcu. To tą ostatnią tak, e, w, sięgamy po film, bo y, w grudniu byliśmy Wydawne. premierowo na... Sze w 7 grudnia, Tak. na Pięć Kosmarnych Nocy u Fryderyka, bo tak to jest na wersję polską, trochę mnie bawi ta nazwa. Pięć Kosmarnych Nocy, tak? No, u Fryderyka. Nie, no nie Five jest Five Nights tak. at Freddy's. No dobrze, w, każdy, no tak. w każdym razie y, spotykam się właśnie, aby podyskutować o pięciu koszmarnych nocach 2. Y, no i powiedz mi najpierw, y, rozumiem, że ty czekałeś bardzo mocno na ten film, tak? No czekałem, bo śmieszne jest to, że wychodził w moje urodziny tak i zapowiadaliśmy od razu, że będziemy się w starali premierowo wybrać dotarliśmy do kina no i czy ci się film podobał to zaraz oczywiście o tym porozmawiamy czy mi się podobał to też o tym zaraz porozmawiamy, ale najpierw musimy trochę przybliżyć fabułę, no i ta dwójka zaczyna się od retrospekcji w której widzimy, że w latach 80. niejaka Charlotte zostaje Yy, zaatakowana przez Williama Aftona w przebraniu królika najpierw, można no. powiedzieć dlaczego zostaje zaatakowana No to, to nie powiedz. jest, że zaatakowana bo to, to jest już po tej pierwszej jakby pizzerii Mhm. i jak otwierałem drugą to była na początku wielka afera ale w końcu że niby że otworzyli drugą pizzerię. No pizzerię I, a w końcu i, jednak i... już ta afera ucichła i znowu pojawił się królik to z chęcią zapraszał dzieci do swojej kuchni uh -huh. i pewnego dnia, jak było y, przyjęcie urodzinowe, jak to później się dowiadujemy, na które było Vanessy, uh -huh. była na nim jej przyjaciółka Charlotte i ona zobaczyła, że królik zaprasza kolejnego dzieciaczka do swojej kuchni uh -huh. i posła za nim i uh -huh. zobaczyła, że ten dzieciak leży sobie na u, u, nieprzytomny uh -huh. na podłodze w kuchni. I ona poszła poszła po tego dzieciaka, chwyciła go, mm -hmm. i wtedy królik chuli... poczekaj, czekaj, czy tam nie powinno być dzieciaka, ty, ty, ty. i zacząłem ją gonić. I dorzał ją idealnie jak wychodziła i ją dźgnął w plecy. Tak i tak zginęła e, Charlotte. I, I jeszcze jedna ważna kwestia, wpadła do marionetki. Tak, bo tutaj to, to jest właśnie to co ty wspomniałeś, że to jest inny punkt niż ta restauracja, którą widzieliśmy w pierwszej odsłonie. No i między innymi tutaj jedną z głównych atrakcji to była marionetka. marionetka. Możesz powiedzieć też od razu jak ten animatronik wyglądał, czy czym no, się charakteryzował. Szczerze... Mhm. Kto, jak to widział kiedyś na pewno widzieliście takiego ludzika, jak on się nazywał? Taki pierot, tak? Ci chodzi? czy, czy co? E, no, że, wiesz, taki chudy, chude ręce każdy się kiedyś rysował pewnie też mhm. e, no to ona to była taka, tylko że miała głowę inną Miała taką białą głowę. Nie tak. Jakąś Dobra, nie w, ka w każdym razie Charlotte spada do tej marionetki, która. Do, tak naprawdę do tego, jakby pudełka jej, bo ona wyskakiwała z takiego pudełka na niestatki, jak mm -hmm. w skanimatynie, tylko miała jakby takie prezentowe pudełko i ona co jakiś czas z niego wychodziła i otwierała tak ręce. To tak. ona ją tak złapała w te ręce i się zamknęła i zeszła. Tak. No i Charlotte umiera, no ale to nie będzie koniec przygody z Marionetką o czym się zaraz przekonamy, ale przenosimy się do teraźniejszości, gdzie śledzimy losy Majka Abi i Vanessa. Mike i Abi mają się ku sobie, a na znaczy i Vanessa mają się ku sobie, a Abi z kolei cierpi po stracie swoich przyjaciół. No ale zanim jakby przeniesiemy się do naszej ekipy, widzimy, że mamy taką ekipę youtuberów Którzy chcieli e, nakręcić materiał z tej restauracji, w której zginęła Charlotte, no i mamy tutaj pierwszą, czy w zasadzie już drugą właśnie po tej sekwencji otwierającej, Śmienić. długą sekwencję horrorową, no bo nasi youtuberzy zostają wprowadzeni przez... E, przez... Kogo? No. Michaela Aftona. Tak. Kto z nas chociaż albo trochę wie, że głównym złolem, czyli naszym ukochanym króliczkiem, który lubi zapraszać małe dzieci do kuchni, jest Mike jest William Afton, Afton, który jest ojcem Michaela Aftona. Tak. No i nasi bohaterowie idą do tej knajpy. Zaraz przyjdziemy do tego, co się z nimi dzieje, bo dzieją się z nimi straszne rzeczy. No ale Abi też na skutek pewnych wydarzeń zostaje zaproszona do tej restauracji no i tutaj zawiązuje się akcja bo widzimy że mamy marionetkę animatronika który zostaje opętany przez duka Charlotte no i Charlotte chce się zemścić właśnie jako ta marionetka chce wypuścić wszystkie animatroniki z restauracji bo tutaj animatroniki mają jakieś takie specjalne ograniczniki że nie mogą opuścić restauracji no, ja i tutaj Będziemy śledzić, czy animatroniki się wyrwą, jak działa Charlotte i tak dalej, tak dalej. No ale zanim przejdziemy w zawiłości fabuły, bo to będę też miał tutaj do ciebie trochę kilka takich parę pytań jako do fana, no to powiedz mi... Pięć Koszmarnych Nocy jako horror. No bo to jest jednak seria bardzo mocno horrorowa. No i jak oglądaliśmy jedynkę, to chwaliliśmy, jak wyglądały animatroniki, ale tam troszeczkę narzekaliśmy na to, że było bardzo dużo tych snów i wam się to trochę nudziło. No, to snu, no bo to byłoby sens. No to powtarzaj ten jeden sen. Ale to już ale nie będziemy do tego wracać, to odsyłamy do podcastu o jedynce. No ale tutaj jest to zupełnie inaczej, tutaj bo od, od początku nie. jest dużo ten, intensywniejszy ten film, no bo je, mamy i pierwszą scenę horrorową z śmierci Charlotte i później mamy od razu długą scenę horrorową w tej restauracji. I jak tutaj oceniasz ten horror? Jak Ci się to podobało? Horror, horrorowa to ra raczej mało była. Znaczy horrorowa to nie była. Po prostu no, jedyne co było to to, że ten Michael Afton ich można powiedzieć, że powoli wybijał przy, dzięki animatronikom. No, znaczy animatroniki ich powoli wybijali. Okej, okay, ale y, powiedziałbym, że to jest ciekawa teza, że to jest mało horrorowe, no bo tu jest bardzo dużo jumpscarów y, i bardzo to było tak ogrywane właśnie mocno horrorowo, że te postaci stopniowo były roz, się rozdzielały, y, były wciągane przez te animatroniki. No ogóle... Mieliśmy fajną scenę w tym e, takim wodnym A, jakimś... A no, w mhm. Hello! E, e, no ale to mówisz, że z, e, mało horrorowe, ale no jak przecież ja widziałem, że mocno też na ciebie te jumpskery działały e, no i stresowałeś się momentami na filmie. No w pewnym momencie to było straszne, ale ogólnie ta scena jest jedna święta zasady, przynajmniej często w horrorach tak jest. Jak się ekipa rozdziela w opuszczonym miejscu to już często nie wracają Tak, źle kończy, dokładnie tak Albo jak ktoś mówi, zaraz wracam Mm -hmm. no oni tak mówili, ja jeden raz tak powiedział zaraz wracam, potem z zginął zginą jako pierwszy tak. no ale e, z tych scen horrorowych tutaj z tymi animatronikami w knajpie i nie tylko mamy całkiem sporo no i mamy tutaj to, z czego seria słynie, czyli mamy po pierwsze właśnie sporo tych różnych animatroników, zaraz do nich sobie przejdziemy, ale też sporo tych jumpscarów. no i jako ogólnie oceniasz właśnie te jumpscary różnego rodzaju, no i też te różne metody straszenia, no bo tutaj mamy trochę inaczej niż w jedynce. No bo Charlotte momentami działa jak taki duch, który przeskakuje z animatronika do człowieka, tak jakby potrafiła opętać kogoś, więc mamy nieraz takie sceny bardziej jak z duchami, bardziej czasem ja, jak z animatronikami. Jak Ci się to podobało? No w sumie to było trochę dziwne, bo dla mnie to głupie jest to, że ta Charlotte może niby kontrolować wszystko. Mhm. No czyli i... wszystko, czyli masz na myśli to, że może być raz w animatroniku, a raz no może nie, być się przejąć może, człowieka, tak? No ona może kontrolować wszystkie animatroniki, bo oni to tłumaczyli, że ona jest najważniejszym animatronikiem. Mm -hmm. I wanny wtedy zrobiła jej taką akcję, że jej postawiła pozytywkę. I, no i to jest też, a ja, propos youtuberów, chyba druga ta, taka dziewczyna ginie tak, zamyka pozytywkę i szarlot ją po prostu. A czy otwiera pozytywkę no, i No nie, zamyka. Bo przecież yy, nie pamiętam, czy to było tak, że przy tej pozytywce Charlotte się uspokajało. Aha, w tym sensie, że zamknęła pozytywkę, że ją wyłączyła. No tak. Tak, tak, tak. No. no. i tutaj ja od siebie dodam, że ja uważam, że te sceny horrorowe są naprawdę całkiem zmyślnie ogrywane, bo mamy dużo jumpskerów, ale one są całkiem fajne, potrafią wystraszyć i są różnorodne, bo ten film jest dużo intensywniejszy niż jedynka, właśnie gdzie było dużo tych snów. Ale tutaj też spora zasługa w tym, że te sceny horrorowe działają, to jest jakby w samych animatronikach. No i powiedz mi, oprócz animatroników z jedynki, no bo część z nich wraca, to jakie są animatroniki tutaj dodatkowe? No, no te wszystkie to i animatroniki, to są te same prawie co w jedynce, tylko że jest mod, medle... Mm. Mangle, tak? Mangle, no, mm -hmm. Mangle. To w sumie jest taki, to e, foxy, tylko, że może się rozdzielać, tam, dziwne Tak, ogólnie. jest Toy Freddy, tak? Jest I Jest Toy, Toy Chica. Freddy, Toy Chica i Toy Bonnie. Tak, no i, no to a propos na przykład właśnie tego, e, jak tam, I ta animatry... no. Nie było jednego animatronika, ale nie wiem, w sumie on się nie pojawił na sekundę w, w jednej scenie, co Vanessa czy tam ktoś, Mike, popierał te kamery, co, nie? No, no, no. To tam się, jak on raz podnosi głowę, to tam na chwilę się podobno pojawia Nightmare Bonnie. Yy, tle... Ja nie wiedziałem szczerze, nie zauważyłem tego, mm -hmm. ale nie, yy, pojawiły się Nightmary też. A one są normalnie dwa, bo jest Nightmare Freddy chyba, z tego co pamiętam też. No dobra, no to, to, to tutaj mamy ty, tych animatroników sporo, no i ja uważam, że ponownie to, jak te animatroniki wyglądają, jak się ruszają, to jest highlight tego filmu, to wyglądało super w jedynce i tutaj też mamy sporo fajnych scen i na przykład też taką jedną z najciekawszych sekwencji jest sekwencja, w której się czika w którymś momencie uwalnia, tak, opętana przez właśnie Charlotte staje się przyjaciółką Abi i odwiedza szkołę no i tam na przykład rozprawia się z pewnym nauczycielem, co nie? Dyrektorem. Mówi, zobaczymy co masz, odchodzi z nim na bok i mówi, zobaczymy co masz w głowie. Chwyta go za łeb i tak i mu tak zgnie. To nie powinniśmy o tym mówić. No i był łeb. Uba nie ma. No nie tak. żyje się dalej. Tak. No y, tutaj, ty, ty, ty, tak jak mówię, z tych scen z animatroniki, animatronikami jest całkiem sporo. Ciekawostka, bo ty no. chyba z tego, co mi się wydaje, to chyba popełniłeś błąd, bo no. w tej pierwszej scenie z, z tymi youtuberami to tam są tylko dwa animatroniki, bo jest Ballon Boy i marionetka. Mm, no bo te to, animatroniki one się jeszcze wtedy nie pokazują. One są dopiero w tej scenie co Vanessa po, w Mike. Nie. Ktoś tam przychodzi... Dobra, a powiedz mi, Co? czy działa to trochę podobnie jak w jedynce i, i jak to oceniasz? No bo ja wiem jak to działa w filmie, czyli że mamy te animatroniki, które są złe i te animatroniki, które są dobre. Tutaj też, jak ci się to podobało, jak to tu... zostało rozegrane? No szczerze to trochę dziwne, bo animatronik zgniata swoją wersję drugą. No dobra, szczerze to było trochę dziwne, no wiesz dlaczego. Bo niby są martwe, po czym on mówi... Ej, Abi jest nie, w niebezpieczeństwie, a on się nagle budza, jest Nigdy nie miałem tyle energii. Bam, rozgniatam mu głowę, po czym o, jak mi się chce spać I zamyka oczy i się znaczy, no Ty wiesz no. pie, do tego, o czym gadaliśmy trochę sobie i po seansie, i e, teraz przed tym nagraniem, czyli no, to jest pewien problem jakby całej tej fabuły i całej tej historii, że tu wszystko działa jak chce. tak, że, że każdy to, O, to jest też w książkach. Scott yy, Kafton wymyślił animatoniki. Gry, a w książkach autorzy mogą sobie napisać o czym chcą. No tak, ale, sobie własne animatroniki tak, ale bar bardziej chodzi o to, że no właśnie nasza Charlotte zachowuje się czasem jak duch, że potrafi opętać człowieka i mamy człowieka, który się zachowuje dosłownie jak z jakiegoś filmu o opętaniach, czasem opętuje maszynę, nie wiem, mamy teoretycznie te animatroniki, w których były duchy dzieci. może opętać drugą osobę. Tak, może opętać drugą osobę, mamy niby te animatroniki, w w których były duchy dzieci. Teraz już niby te no, animatroniki y, właśnie były nieżywe, a nagle ożywają. Y, z drugiej strony mamy animatroniki, które są po prostu złymi robotami. No, ale, no tak. No, Więc no, jest tutaj jakby bardzo mocno zamotane i trochę ja przynajmniej miałem poczucie i ty jako fan zaraz no. możesz mnie poprawić, że to się nie trzyma kupy. W tym sensie, że to czasem no dosłownie działa tak jak akurat w danej chwili jest to potrzebne, co było widać na, najlepiej właśnie na z samym marionetki. już początku tak, z marionetką, gdzie po prostu nie wiem ona... Mogła e... sobie przenikać tak, pomiędzy ludźmi, pomiędzy maszynami w zasadzie robić co chce no tak, albo się nagle rozciągać to nieważnie. nieważne no i jak to oceniasz, to było coś co ci przeszkadzało te takie zakręty, że to właśnie tak działa raz w jeden sposób, raz w drugi czy, mm, czy kupowałeś nie. to horrorowo dla mnie to mi to, mi to nie przeszkadza z, eee, po prostu czerpię satysfakcję no tak. z tego, że animatroniki jest. latają po świecie i mm. robią różne dziwne rzeczy, tak? Ja wiem. No tak, albo śmieszna była na tym fastfestie, bo to ogólnie fast -fest to nie był horror, tylko był FNAFA. FNAFA, no? To jest... no, znaczy, że po prostu mhm. animatroników. I przychodzi ten Freddy, a oni mówią, stary idź na konkurs! A ten Freddy, no dobra, zaraz pójdę, tylko najpierw zgniotę, u, u, zgniotę łebki ku niegrzecznym ludziom. A tak. ci ludzie się nie zorientowali, że coś tu niega. Thank <laughs> you. Tak, no i tutaj jeszcze w ramach ciekawostek Ty mówisz o różnych właśnie takich rzeczach pomiędzy grami, jakimiś nawiązaniach i tak dalej. Tu mamy jedną fajną, fajny motyw, jeden nawiązanie do innego horroru, czyli do krzyku, no bo oprócz odtwórcy głównej roli, czyli Williama Aftona, w którego się wciela Matthew Lillard, pojawia się skid Urlich, dobrze znany z krzyku, jako jego Właśnie wtedy Kompan, który jest ojcem. Emily gra Henrygo, czyli twórcę właśnie tej pozytywki. To jest ten gość, który niejako odpowiadał za uśpienie Charlotte w marionetce. No i mamy w którymś momencie motyw, że Nasi bohaterowie muszą e, się z nim spotkać, aby... Mm, I on jakby no, wytwarza tą nową pozycję, tak, i, i, e, z, którą później niszczą. Tak, i się dowiedzieć I po prostu, jak pokonać e, naszych złoli. E, no i dobra, no i e, to, jest, e, to jest fajna ciekawostka. E, mamy różne perypetie, mamy finał, który jak oceniasz? E, bo finał z jednej strony... Bez no, kon... sensu. Ale poczekaj, zaraz powiedz dlaczego, ale e, co mam na myśli? Zresztą, z jednej strony on kończy film, z drugiej strony widać ewidentnie, że tu już twórcy budują... E, Nowy, co, tak, ale budują w trójce będzie głównym animatynikiem Afton, no i w sumie tak. Ale, ale mówisz, ale... że bez sensu końcówka, dlaczego? Wyjaśnij. No bo nagle ożywają kilka kilometrów, przechodzą w dwie minuty animatyniki sobie przechodzą kilka kilometrów. Mhm. Animatyniki, które... Chodzą meczły na 5 minut, uh -huh. chodzą sobie w 2 minuty 10 km, uh -huh. żeby dobiec do Abi, rozgniatają mu ubytym to animatonikom, uh -huh. no a jednak później dopiero zgniatały po ostatniemu i wszystkie umierają. I tak jak mówię, nie wchodźmy w spoilery, co się dzieje dokładnie z Charlotte, ale wiemy, że ona, tak jak slasherowy morderca, tak naprawdę, choć zostaje pokonana, to nie zostaje w pełni pokonana i mamy tutaj podprowadzenie pod trójkę. No to i sam... to się nam będzie łączyło, bo tak jak ty też wcześniej mówiłeś, że będzie Afton, pewnie w trójce. No i... pewnie. To jest bardziej niż pewne. Tak, pewnie, tak jak mówisz, że to jest więcej no pewnie... niż pewne, ale też ja się zgadzam z tobą, że ta końcówka, ona jest bardzo efekciarska, ona bo... Ona jest zbyt zrobiona pod to, to jest to samo, co ty mówisz, że to jest pod to zrobiona, co, co i co im było potrzebne. Tak, ale, ale wiesz, to mi chodzi nawet o coś innego, że ona jest efekciarska, bo podoba mi się wizualnie, jak wiesz, jak te animatroniki ze sobą walczą, te stare wersje bo... z tymi zabawkowymi, to wygląda super, to jest fajne, Dla ale mi... to jest bez sensu, nie, że oni Dla... się nagle materializują po prostu nic z tego, nic owego, yy, yy, bardzo... mi bardzo... Plewyska... Ten, jak? Jak się nazywa? Mango. Mangel. Mangl. No słowo mangel wyskakuje, a Freddy nagle. Ha ha! Nie zrobisz tego i. Tak, no ale y, wizualnie to wygląda super. No a i powiedz było mi. No bez sensu dla mnie jest też to, że no. oni od razu uśmiecili te animatunki, bo ta, ta, ta. A nie, oni wtedy włączyli tą bawie? Mhm dlatego one się uśpiły no dobra, no ale powiedz mi jak ogólnie oceniasz całościowo dwójkę no czekałeś na nią długo to był, nie wiem czy jeden z najbardziej nie najbardziej wyczekiwanych przez ciebie filmów minionego roku czy ta dwójka ogólnie spełniła twoje oczekiwania czy nie? Oczekiwałem więcej, no ale jest dobra. Jest I, dobra, tak? No tak. Dobra. I w sumie można powiedzieć, o scenie po napisać. Ale nie, poczekaj, to, to w twojej skali stopniowej, bo wszyscy wiedzą, że ty używasz skali stopniowej, to jakby się ocenił? 7 na 10. 7 na 10. No, ja powiem tak, że jeżeli e, ktoś e, e, jakby lubi ten świat i lubi animatroniki. Tak, to i, mu nie, i mu nie przeszkadzają te wszystkie różne głupoty fabularne, bo są których ludzie, tutaj jest którzy... dużo jak coś nie ma sensu, to im się nawet nie podoba. Tak, ale, ale poczekaj, to właśnie kończąc myśl, jeżeli będziecie w stanie przełknąć te wszystkie głupoty fabularne, nieścisłości i inne tego rodzaju rzeczy, to jako straszak ja uważam, że ta dwójka jest fajniejszym filmem niż jedynka Bo i, jedynka i naprawdę potrafi dostarczyć fanu, ale no mówię, musicie mieć z tyłu głowy to, o czym rozmawialiśmy, czyli że jest tu dużo różnego rodzaju głupotek. No i teraz przechodząc na koniec, tak tak jak powiedziałeś, mamy scenę po napisach, nie będziemy mówić co w niej jest, bo to są oczywiście spore spoilery, ale... Czy ona cię nastawia y, na trójkę w taki sposób, że też czekasz na trójkę bardzo mocno? Czekam na trójkę, od razu na nim czekałem i to było oczywiste, bo kto grał w trójkę w grze, to wie o czym, na. wie, raczej wie, jak oglądał, nawet jak nie oglądał dwójki, ja oglądał jedynkę i trójkę, to powinien wiedzieć, co będzie w stanie po napisach. No tak, ale czy, czyli ogólnie uważasz, że dwójka dobra, lepsza niż jedynka i czekasz na trójkę, no tak? tak? Można to podsumować. No tak. E, scena napisana, jakby nie była potrzebna, to i tak to co powiedziałem m można było ją przewidzieć, bo to było trochę oczywiste, że nie, nie sta, sta, że to się w końcu stanie no dobra, no to e, Hubert e, e, ogólnie tak jak słyszycie m, tutaj o, o, Hubert ocenia e, dobrze czy nawet bardzo dobrze, ja oceniam też całkiem nieźle z uwagami e, na pewno ja się chyba bawiłem tak mi, tak mi się wydaje, że się bawiłem ogólnie lepiej niż na jedynce Bo czekamy na trójkę czekamy na trójkę, pójdziemy do kina a tymczasem dzięki Ci za rozmowę no, cześć